Nasze dzieci są naszymi dziećmi, a jednak automatycznie nie są tacy sami, jak my potrzebujemy je pouczać. I wszyscy, którzy są rodzicami, to wiedzą z doświadczenia, że jest potrzeba, mimo tego, że dzieci mają może te same geny są w tym samym domu, ale jednak potrzeba cały czas im zwracać uwagę. To róbcie, tego nie róbcie. I Mimo tego, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, myśmy, którzy nawrócili się i mamy Ducha Świętego, to ciągle też potrzebujemy, żeby nam przypominano, co jest właściwe, co jest słuszne. I dlatego też i w tym rozdziale mamy tego rodzaju wiele wskazań. O tym już mówiliśmy, że sami ze siebie, z naszej ludzkiej natury, to w każdym przypadku postąpilibyśmy odwrotnie, niż tu jest napisane od 9 do 21 wiersza. Że tak naprawdę to zło podoba się nam, że raczej wolimy, żeby nam ktoś okazał szacunek niż my komuś że raczej szybko wystygniemy, że raczej długo czekając popadamy w zniechęcenie, że raczej wolelibyśmy, żeby to kto inny był gościnny niż my, że kiedy ktoś się cieszy, to byśmy raczej się wcale z tego nie cieszyli, bo jest nam szkoda, że to nie my. Chodzi o to, że z naszej ludzkiej, grzesznej natury te rzeczy, o których tu czytamy są nam jakby idą w przeciwnym kierunku, ale przez to, że mamy Ducha Bożego, to właśnie potrafimy, można to powiedzieć, przekroczyć te nasze ludzkie zachowanie i jednak zachować się w Panu, w Chrystusie, tak jak pisze apostoł Paweł, postępowanie moje w Chrystusie. Więc nasze postępowanie winno wynikać z bliskości życia z Panem. I teraz tutaj. Zaczynamy to rozważanie od tego 13 wiersza i on dotyczy właśnie tego, jak zachowywać się w gronie wierzących, więc jest to wezwanie do wychodzenia naprzeciw potrzebom, jakie wierzący mają. Mamy przykład, choćby w Starym Testamencie, tej proroka, do którego Pan mówi, idź do Sarepty, bo tam nakazałem pewnej wdowie, aby cię żywiła. A więc Bóg przygotował pewną kobietę, czy dał jej to na serce, żeby ona okazała gościnność temu korokowi. Chociaż tak naprawdę była bardzo biedna, i okazało się, że to było wszystko, co miała. W Nowym Testamencie mamy wiele przykładów tego, że wierzący jedni drugich gościli albo wychodzili naprzeciw tym potrzebom, jakie były. Apostoł Paweł na przykład pracował sam na swoje utrzymanie, ale kiedy przyjechali inni bracia, to czytamy w dziejach apostolskich, on oddał się całkowicie słowu, bo inni po prostu ułożyli na jego utrzymanie. I to był taki no, jakiś przykład tego zaspokajania potrzeb. Jest też i moment, że apostoł sam mówi, pokazując swoje ręce. Wiecie, że te ręce pracowały na potrzeby moje i tych, którzy są ze mną. A więc on sam też był tym, który pracował na potrzeby tych, którzy byli przy nim. Albo też mamy przykład z tego samego listu, 16 rozdział, wiersz drugi. Pisze apostoł, abyście ją przyjęli w Panu, chodzi o Febę, jak przystoi świętym i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna również mnie samemu więc mamy różne potrzeby pomiędzy nami, potrzeby duchowe i potrzeby materialne. Dom, w którym mieszkam, nigdy by nie powstał, gdyby nie pomoc bieżących, którzy zauważyli, że jest tego rodzaju potrzeba i po prostu mi czy nam dużo pomogli. I to, to jest, sam jestem świadectwem tego, że rzeczywiście coś takiego istnieje pomiędzy nami jak wzajemna pomoc. I, I to jeszcze chciałem wspomnieć tutaj, wspierajcie świętych w potrzebach. Oczywiście wierzący powinni być nastawieni przyjaźnie do wszystkich ludzi, co też i dalej mamy w tym użytku. Ale tutaj chodzi o to wąski krąg ludzi wierzących. Jest napisane, dobrze czyncie wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. Czyli jesteśmy domownikami, jesteśmy w tej samej rodzinie dzieci Bożych. Mamy tego samego Pana. Świętych potrzebach. A więc to też jest ciekawe. W katolicyzmie święty to jest ktoś, kto żył, umarł. I teraz już kiedy go nie ma na tym świecie, dokonują się cuda przez niego. Taki człowiek ma możliwość bycia nazywany świętym. Natomiast jeśli mówimy o tym, co mówi Biblia, to możemy to zobaczyć na przykład w liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale. Pierwszy jest do Koryntian, pierwszy rozdział, wiersz drugi. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, czy też uświęconym Chrystusie Jezusie. Czyli człowiek, który uwierzył w Pana Jezusa. E, Duch Święty wchodzi w tego człowieka. E, taki człowiek należy do Chrystusa. Jak mówi nam mówią nam listy, choćby list do kolosan, on jest w Chrystusie. I taki człowiek jest e, święty przez to, że nawiązał tę łączność przez wiarę z Chrystusem Jezusem, który jest święty. Albo też mamy w tym samym pierwszym liście do Koryntian, szósty rozdział, wiersz jedenasty i mowa jest tutaj o różnego rodzaju grzechach, a potem jest to podsumowane w ten sposób, 6.11. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga Naszego a więc znowu uświęceni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Czyli w momencie nowonarodzenia, w momencie duchowych narodzin, w momencie otrzymania Ducha Świętego stajemy się świętymi. I w tym liście tutaj chodzi o naszą, o to jak Bóg nas widzi. Nie chodzi o to, że na co dzień robimy wszystko perfekcyjnie, idealnie, ale chodzi o to, jak Bóg nas widzi. W tym liście wiele razy to słowo święci pojawia się. Może tylko dla przykładu podam dwa miejsca, Rzymian, pierwszy rozdział. Siódmy wiersz. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym. To można powiedzieć do wszystkich, którzy są w Grabowie, umiłowanym Boga, powołanym świętym. I Jedno miejsce to już czytałem o tej Febie, tam też, też to słowo było, jak przystoi świętym. Czyli skoro tacy jesteście w oczach Boga, to też tacy bądźcie. Jeszcze miejsce z ósmego rozdziału, dwudziesty siódmy wiersz, Rzymian 8, 27. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą stawia się za świętymi. to Znowu jest mowa o tych, którzy po prostu uwierzyli w Pana Jezusa i zostali poświęceni przez Jego krew. Takich miejsc w tym liście jest też jeszcze kilka, gdzie wierzący nazwani są świętymi. A więc świętych mamy wspierać w potrzebach. To oznacza również mieć otwarte oczy na to, jakie potrzeby mają święci, którzy są obok nas. Boże mówi nam tutaj o tych świętych i też możemy wspomnieć, że nigdy Słowo Boże nie mówi o jednym świętym. Nie wyraża tego w taki sposób, tylko kiedy, yy, kiedy właśnie wypowiada się o świętych, to mówi w mnogi sposób o wszystkich świętych. To znaczy, że jeżeli ktoś jest święty, to nie sam osobiście jest uświęcony, ale że to jest uświęcony przez doskonałe dzieło Pana Jezusa i sam tej świętości nie nabył przez swoje własne chodzenie i życie tylko przez doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa i to właśnie jest ta świętość, bo kiedy co do Zbyszek wspomniał, ktoś jest po śmierci jakoś uświęcony tutaj przez ten świat, to właśnie przez swoje zasługi jest jakoś uświęcony, a to nie jest zgodne ze Słowem Bożym, bo ta świętość która tutaj jest to właśnie jest świętość nabyta przez Pana i przypomina mi się zresztą możemy sobie to sprawdzić do każdego w każdym liście, który apostoł Paweł pisze, czy to w liście drugim do Koryntian, czy w Galacjan nie ma tego, tej zmianki, Efezjan Kolosan Filipian zawsze jest wyrażone to słowo do świętych wierzących, do świętych apostoł Paweł w ten sposób do nich przemawia jakby chcąc podkreślić właśnie to bardzo ważne słowo i też Piotr w swoim liście mówi w pierwszym rozdziale w piętnastym wierszu lecz za przykładem świętego który was powołał sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym 16, ponieważ napisano świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. Chodzi tutaj o to, żebyśmy właśnie byli ludźmi, którzy yy, patrząc na Pana, yy, odrzucając ten świat i to zło i tą niemoralność po prostu uświęcali się dla Niego, ale to nigdy nie jest z nas samych. Yy, te potrzeby, yy, myślę, że yy, materialnych yy, potrzeb je, są, ale też jest wiele duchowych potrzeb. Wspierajcie świętych w potrzebach, co o Boże, tutaj raczej mówi o tych materialnych potrzebach, ale Bóg nam tak darował wiele łaski, że możemy też i dziękować Mu za to, że tych materialnych potrzeb jest mało, oczywiście między nami, ale są inni, którzy są w potrzebach i dlatego możemy na nich łożyć jest właśnie taka potrzeba, abyśmy też umieli widzieć te potrzeby u innych wierzących i też właśnie otwierać swoje serce w tej sprawie. To, żeśmy na ten temat już mówili w wierszu ósmym tego rozdziału, jeśli kto obdarowuje to w szczerości Ale w liście Jana jest napisane W trzecim rozdziale Pierwszy z Jana, trzeci rozdział Siedemnasty wiersz Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata Widzi brata w potrzebie I zamyka przed nim serce swoje Jakże w nim może mieszkać miłość Boża Dziećmi miłujmy się nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznajemy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serce. Także nieraz Bóg nam włoży na serce, że komuś mamy pomóc lub coś zrobić, to także musimy się z tego wywiązać. Jest dalej napisane, aby nas nie oskarżało serce, bo yy, można mieć dobre zamiary, ale wykonania brak. I yy, dopóki tej sprawie nie, nie doprowadzimy do porządku, to nie będziemy mieć pokoju. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Tu znowu Słowo Boże nas do tego napomina, abyśmy okazywali gościnność. Też i przy gościnności, przy takich sytuacjach wychodzą różne trudności w rodzinach, w domach. Możemy być pomocą w tej sprawie, możemy jedni drugich też i w tej sprawie pouczyć, pocieszyć, wskazać. To jest bardzo dobrą rzeczą, abyśmy umieli być gościnnymi tym bardziej właśnie Słowo Boże nas tutaj napomina, czy pokazuje w gronie świętych. Bo może ktoś być gościnny i, i gościć po prostu wszystkich z całego świata. Ale jeśli chodzi o to, żeby ugościć kogoś z wierzących, to drzwi są zamknięte. Dlaczego? Musimy sobie zadać na to pytanie. Yy, dlatego okazujmy gościnność. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Tu już Słowo Boże wchodzi w nowy temat i możemy też i e, widzieć, że my jako ludzie wiary jesteśmy powołani do tego, czy no, napominani, że w żaden sposób e, nie mamy się modlić o to, że jeżeli ktoś nam zrobił krzywdę, to my po prostu modlimy się o to, żeby Bóg usunął tego człowieka z tej ziemi. Tylko modlimy się o to, żeby Bóg otworzył Jego serce, żeby On też był w niebie. To jest błogosławieństwo. Jeżeli ktoś nas uderzy w policzek, to tym samym nie modlimy się o to, żeby, żeby Bóg mi dał siłę, żeby mógł Mu oddać, ale modlimy się o to, żeby po prostu Jego serce się zmieniło i żeby On mógł zobaczyć, że źle postąpił. Wspierajcie świętych potrzebach, okazujcie gościnność. I tutaj y, też musimy mieć na względzie to, że to wsparcie y, świętych potrzebach y, bardzo często jest elementem, który y, otwiera serca tych świętych. I jest takim elementem, który gdy jest przez Pana dany nadmiarze jednemu, bo to nie chodzi o to, żeby ze swojej nędzy ktoś jeszcze był dodatkowo obciążony jakimś pasożytem, bo takich rzeczy nie może być. Tylko jest zasada prosta, że aby mając wszystkiego pod dostatkiem, móc ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Bóg najpierw daje Najpierw dał swojego syna i on daje bez wypominania, a nie oczekuje najpierw od nas czegoś i wtedy ewentualnie coś podaruje. Tylko obdarowuje bez wypominania, a wtedy z tej obfitości możemy udzielić innym. Yy, tutaj jest Kwestia okazujcie gościnność. Okazujcie gościnność mamy kilka miejsc, które jeszcze nie były chyba przytoczone dzisiaj. Hebrajczyków 13, 2. Hebrajczyków 13.2 Gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Najczęściej to od razu przyprowadza nasze myśli do sytuacji, która była przed zniszczeniem Sodomy i Gomory, gdy trzech mężów przyszło do Abrahama i on ich ugościł i w bardzo piękny sposób ich ugościł. Zerknijmy. Pierwsza Mojżeszowa 18.3 To było już kiedyś rozważane przy okazji pierwszej Mojżeszowej. I tutaj widzimy pierwsza Mojżeszowa 18, rozdział 3, werset, 21 strona Brytyjce. I tutaj od drugiego wiersza przeczytam. A podniósłszy oczy, Abraham ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybieg od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi rzekł Panie, jeśli znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj proszę sługi Twego. I tutaj później widzimy, te dwa rozdziały omawiają to, jak to zostało w praktyczny sposób wykonane. Kolejne miejsce, które warto wziąć pod uwagę, to jest Sędziów, 19 rozdział, 20 werset. Tutaj mamy sytuację, kiedy księdze Sędziów w czasach Ibei w czasie wielkiego upadku moralnego. Mimo to był mąż, który był wierny Bogu i udzielił gościnności. 19, 19 rozdział Sędziów to jest strona 287. I tutaj widzimy pewną zasadę w udzielaniu gościnności. 19 rozdział 20 werset. może przeczytam troszkę szerzej. 16 rozdział. Przepraszam, 19 rozdział od 16 wersetu. Wtem pewien stary człowiek wracał wieczorem od swojej pracy z pola, a człowiek ten pochodził z pogórza efraimskiego. Tu zaś w Gibei był obcym przybyszem podczas gdy mieszkańcy tej miejscowości byli beniaminitami. Gdy podniósł swoje oczy i ujrzał podróżnych na placu miejskim, ten stary człowiek rzekł, dokąd idziesz i skąd przychodzisz? A on mu odpowiedział, jedziemy z Betlejemu Judzkiego na skraj Pogórza Efraimskiego, stamtąd jestem, a szedłem aż do Betlejemu Judzkiego, teraz zaś wracam do domu lecz nie ma tu nikogo, kto by mnie przyjął do swojego domu. Widać, że był upadek głęboki, bo ci beniaminici mieli obowiązek go przyjąć, a nikt go nie przyjął. I dalej dziewiętnasty werset, a przecież mamy i sieczkę i ziarno dla naszych osłów, mam też chleb i wino dla siebie i dla swojej służebnicy i dla barobka u twoich sług. Niczego mi nie brak, Czyli był bardzo mało kłopotliwym gościem. Wszystko miał. Wtedy odpowiedział ten stary człowiek, pokój ci. Troska o twoje braki to moja sprawa. Tylko na placu przez noc nie pozostawaj. I tutaj zasada gościnności, że ten człowiek, który jest przez nas goszczony, to troska o jego braki w momencie, gdy wchodzi pod nasz dom, pod nasz dach to jest nasza sprawa jako gospodarzy. Jeżeli mu czegoś brakuje, powinniśmy tą troskę zrealizować, jeśli jest to w naszej mocy. I jeszcze jest bardzo ważna rzecz z 1 Piotra 4:9. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 9 werset. To jest strona 1320, 1319. I tu jest dosyć ważna rzecz, taka, y, która jest niewidoczna na zewnątrz. Może dla kogoś, jeśli się nie przyjrzy, ale może czasami da się to usłyszeć w głosie albo usłyszeć y, wręcz wyrażone. Okazujcie gościnność jedni drugim bez... Szemrania. szemranie czasami się no, widocznie może pojawić, bo faktycznie ugoszczenie kogoś o ciężkim charakterze może być wyzwaniem. Tu nigdzie Słowo Boże nie mówi, że mamy gościć ludzi o miłych charakterach tylko. Jest też rozważany fragment, mieliśmy trzeci rozdział Jana, to y, zwróciliśmy wtedy uwagę, że y, Demetriusz udzielał gościny y, braciom, a ci bracia byli różni. Tak samo różni, jak różni są wierzący, y, których my znamy. Znamy teraz y, cały przekrój tych wierzących i sobie wyobraźmy, że y, no, mielibyśmy gościć, i sobie wyobraźmy, że każdego z tych wierzących, których znamy, być może kiedyś kogoś o podobnym sposobie życia pan kazałby nam ugościć. No, ja, gdybym, no, takiego jak ja trafił do ugoszczenia, to bym może miał duże pokusy do szemrania, ale Słowo Boże nam takie prawo odbiera. Więc my to robimy dla Pana. I jeżeli robimy to dla Pana, to Słowo Boże nie daje nam prawa do tego, żeby wystawiać takiemu goszczonemu jakikolwiek rachunek. To rachunki pokrywa wtedy Pan. powiedział w pewnym momencie, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. I potem pada odpowiedź. A kiedy to było, Kiedyś mnie cię przyjęli? I pan Jezus odpowiada, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych małych, mnieście uczynili. Czyli jest ta.. Prawda w tym zawarta, że jeśli robimy coś dla brata, siostry, wierze, to tak naprawdę, to tak jakbyśmy samego Pana gościli w naszym domu. Drugą rzeczą jest i to, że kiedyś, jakże się czytał, warunki podróżowania i goszczenia były inne, długo się szło do jakiegoś miejsca, jeśli ktoś miał gościa, no to musiał i zatroszczyć się i może i o jego e, osła czy konia, e, musiał dać wodę do umycia nóg, jak czytamy w jednym miejscu, nakarmić te zwierzęta, nakarmić tych ludzi. E, potem, gdy mieli się wybrać, musieli znowu ich wyposażyć na tę drogę, no bo znowu ileś dni czy może tydzień szli do następnego jakiegoś miasta, e, My dzisiaj podróżujemy w inny sposób. Siadamy w auto, trzy godziny, jesteśmy na Śląsku. To jest całkiem inaczej. Tu, żeśmy zjedli śniadanie, tam zajeżdżamy, to nie jesteśmy przecież bardzo głodni. Gdybyśmy mieli na piechotę, no to jest całkiem inna sprawa. Chodzi o to, że kiedyś to goszczenie było bardziej wymagające niż dzisiaj. Ale sam fakt pozostaje taki, że Abraham gościł samego Pana bo jednym z tych trzech był Pan i mówi pisarz listu do hebrajczyków niektórzy nie wiedząc o tym anioł gościli. Chodzi o to, że taka jest zachęta w tym, że jeśli przyjmiesz tych wierzących do domu to się okaże, że to po prostu sam Bóg będzie działać przez ich odwiedziny. Ja osobiście tego często doświadczyłem przyjmując różnych ludzi wierzących w domu, że mieliśmy Oczywiście wcześniej jakieś przygotowanie, sprzątanie i tak dalej, przygotowanie łóżek do spania. Przecież kiedy był, była wystawa Biblii, to u nas w domu spało, już nie pamiętam teraz czy 13 czy 16, było to wyzwanie, w pewnym momencie usztraciłem rachubek, gdzie kto i tak dalej, ale dzieci były tak zaangażowane w te przygotowania, że to wszystko poszło. I chodzi o to, że ten czas był naprawdę taką wspólną radością i to po latach się potem wspomina, że to wszystko się przyczyniało do naszego takiego duchowego wzrostu. Ten wspólny czas, rozmowy, śpiewanie, te przygotowania. Ci, którzy są starsi między nami, pamiętają, że na zgromadzenia się nie jeździło w niedzielę rano, tylko na przykład w sobotę wieczorem. Bo akurat tak autobus pasował, trzeba było dojechać, przenocować, być na zgromadzeniu, wracać wieczorem. To wszystko były troszkę inne realia niż my dzisiaj mamy. Faktem jest, że Bóg na tej ziemi przewidział to, żeby wierzący spędzali czas razem i także e, odwiedzali się e, nawzajem. i Dlatego tutaj jest ta sprawa gościnności e, akurat e, podniesiona. Jeśli jeszcze następne zdanie e, moglibyśmy... Właściwie, że się coś powiedział. Chciałem podać przykład e, tego błogosławienia, e, jeśli chodzi o Dawida, który był prześladowany przez Saula, e, a jednak e, on nigdy go nie przeklął, wręcz wzbraniał się. Nawet kiedy miał okazję, ewidentnie miał okazję się zamieścić, to nie zrobił tego. Wiemy, że wziął ten dzban, włócznie, a obok leżał sam, Nie zabił go. On to z daleka pokazał. Mogłem, a tego nie zrobiłem. To był człowiek, który chciał błogosławić. I mówi: jak to, pomazańca pańskiego miałem zabić. On miał jak najbardziej serce do tego, żeby błogosławić. I tak też jest, i taka jest wola Boża dla nas. To mamy w liście Piotra, trzeci rozdział, wiersz dziewiąty. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, dziewiąty wiersz: Nie oddawajcie złem za zło, ani obelką za obelkę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście. I to jest ważne na końcu. Abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Czyli też jest tak, że co rozsiewam, to zbieram. A kiedy można błogosławić? Oczywiście przede wszystkim wtedy, kiedy ma się świadomość Bożego błogosławieństwa. Kiedy to co duchowe jest najpierw. I nawet jeśli ktoś mnie rani, to życzę mu dobrze. Czyli nie życz źle tym, którzy tobie czynią źle. Tak to słowo mówi. A nie przeklinajcie. Z natury byśmy życzyli źle. Ale słowo Boże mówi błogosławcie. I to przynosi dobre owoce, bo ci, którzy nas atakują, a nie są nie atakowani jak gdyby w odpowiedzi, to porusza ich w sumienie. I ten piętnasty wiersz Jesteśmy wezwani do tego, żeby cieszyć się, kiedy ktoś się cieszy, i martwić się czy smucić, kiedy ktoś się smuci. To dotyczy tak wśród wierzących, i byśmy w świecie widzieli, wśród niewierzących. Jeśli ktoś się cieszy, czy się martwi, żebyśmy jakby byli, potrafili to współ, razem z Nim współodczuwać jest to wyraz wspólnoty. Jeśli w zgromadzeniu ktoś się cieszy, to jest dobrze mieć tę radę z nim. Ktoś się cieszy, bo będzie mieć dziedziusia. Ktoś się cieszy, bo zbudował dom. Ktoś się cieszy, bo nie wiem co, coś drzewo mu wyrosło. Albo ktoś się cieszy, bo coś zrozumiał w Biblii. No, mogą być różne powody do radości. Więc dobrze jest się z kimś ucieszyć. Widzimy, że to jest też duchowa rzecz dlatego, że może ktoś się cieszy z tego, co ja nie mam a może nigdy nie będę mieć. Kiedyś taki przykład słyszałem, że jakaś siostra się zaręczyła i bardzo z tego się cieszyła, a druga siostra, która już była tak zwaną starą panną też się cieszyła razem z nią. To dopiero trzeba mieć wiarę, żeby mieć tego rodzaju radość bo przecież ona już może nigdy nie będzie mieć tej właśnie radości. A więc nie jest to takie łatwe się cieszyć, że ktoś coś ma, czego ja nie mam, ale przez wiarę mogę. Y... Ostatnio brat się cieszył, że otynkował swój dom. Bardzo się cieszyłem z tego y... I Teraz jest płaczcie z płaczącymi. Płaczcie z płaczącymi. To wydaje się troszkę łatwiejsze. Po prostu komuś jest smutno z jakiegoś powodu i razem z nim płakać. Wychodzi na to, że serca ludzi wierzących są miękkie. Nie są kamienne, są miękkie. Potrzebujemy iść razem. I też, jeśli ktoś ma jakiś ciężar, to przynajmniej mu też współczuć, być właśnie takim wielkodusznym. Jest to, okazuje się też potrzebne, to też rodzi wspólnotę. Nie można powiedzieć, a dobrze ci tak, masz za swoje. Raczej właśnie współodczuwać ten żal. Gdzieś takie słowa przy powieściach. Teraz mogę sobie przypomnieć o kimś, kto właśnie postąpił źle. Że nawet mu się tego, kiedy ma jakiś problem, nie wypomina. Lepiej jest iść do domu żałowy. Nikt do domu biesiadę. Tak mówi Słowo Boże. Dlaczego? Wierzący człowiek musi mieć to na względzie, że jego życie się kończy i dlatego jest łatwiej płakać z płaczącymi, niż weselić się z wesącymi. Dlaczego? Dlatego, że yy, tak jak tu Zbyszek wspomniał, yy, Właśnie skoro nie mam radości w samym sobie, to jak mogę się radować z tym, który to ma? Ale Słowo Boże nas napomina do tego, abyśmy właśnie byli radosnymi i cieszyli się z tymi, którzy się weselą. Jeśli ja tego nie mam, a ktoś to ma, to i tak mam się z tego cieszyć. w Księdze Kaznodziei jest napisane lepiej iść do domu żałoby niż do domu biesiady bo tam widzi się kres wszystkich ludzi a żyjący powinien być brać to sobie do serca to jest siódmy rozdział Księgi Kaznodziei drugi wiersz trzeci wiersz mówi lepszy jest smutek niż śmierć, niż śmierć. I śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. Także tutaj, co Boże, też nas do tego napomina zachęca, abyśmy się weselili z weselącymi się. Na przykład sytuacja kiedy przychodzimy tutaj yy, łamać lep. Cieszymy się. Kogoś z zewnątrz ta sprawa może nie cieszyć, ale nas cieszy. Pan Jezus zmarł, zmartwychwstał. Jest to dla nas radością, że mamy w tym udział, że ta śmierć, którą tutaj opowiadamy, jest naszą radością i to powinno nas radować, wszystkich ale tutaj chodzi ja powiedziałem taką, taki przykład abyśmy właśnie i tą rzecz mieli na względzie, że to nie smuci nas kiedy łamiemy chleb i opowiadamy śmierć Pana Jezusa ale to nas raduje kiedy choćby i ktoś z nas miał smutek na twarzy w momencie kiedy się modli czy śpiewa pieśni w czasie łamania chleba to mimo to On ma radość w sercu. Dlatego, że Pan Jezus to daje. Płaczcie z płaczącymi. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś stracił syna. Pewien brat opowiadał taką, taką rzecz. Zajechali, nie wiem, czy do Rumunii, czy do Węgier. Raczej do Rumunii. I tam właśnie yy, miał na pewnym zgromadzeniu głosić słowo a rodzice y, stracili syna. On ich bardzo dobrze znał i cóż miał zrobić? Oni płakali, a on płakał razem z nimi. To była trudna sytuacja, ale nic nie umiał innego powiedzieć i zrobić, jak tylko właśnie płakać. Razem z nimi. To jest taka drastyczna sprawa ale y, umiejmy też i wczuć się w sytuację tych, którzy są właśnie w żałobie. bo my tu może mówimy o prostych rzeczach albo też nie umiemy sobie wyobrazić sytuacji rodzica kiedy traci swoje dziecko y, możemy kogoś poklepać po ramieniu Pan to wygładzi albo wyprostuje albo i tak ale kiedy y, wyrażamy łzy razem z tym świętym to jesteśmy też i jakby razem z Nim w tej Jego niedoli i umiejmy się w tym zachować i w bojaźni przed Panem czynić to szczerze. 14 werset Błogosławcie tych, którzy Was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie, to najbardziej takimi znanymi przykładami, które powinniśmy mieć od razu przed oczami, to jest oczywiście śmierć Pana Jezusa na krzyżu, gdy On prosi Ojca, aby nie poczytano im tego grzechu. W Jego ślady idzie Stefan albo Szczepan, który gdy był kamienowany, to podobnie po prostu nie przeklinał. A też widzimy, jeśli chodzi o starotestamentowy przykład Dawida, według Bożego serca mieliśmy już dzisiaj przed oczami. Jest jeszcze druga Księga Samuela, 16 rozdział, gdy Dawid był nękany przez Szymejego. Szymej obrażał Dawida prześladował go i tutaj akurat jest sytuacja trochę inna niż w przypadku takim standardowym, bo on tu nie jest prześladowany za dobrą rzecz, tylko za złą rzecz. Bo i takie prześladowania apostoł Piotr mówi, że wierzących czasem spotykają, gdy złamiemy jakieś reguły współżycia społecznego, i nie jesteśmy prześladowani za wiarę, bo tu ten fragment nie mówi, że to tylko mamy błogosławić, jak nas prześladują za yy, wiarę. Nie. Możemy być prześladowani za złe uczynki, yy, gdy sobie nagrabimy. I Dawid y, tutaj sobie nagrabił i 16 rozdział y, od 5 wiersza, to jest strona 350, a gdy król Dawid przybył do Bachurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula imieniem Szymei, syn Gery. Ten wyszedłszy stamtąd ciągle złożeczu. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Tak zaś wołał Szymei złożecząc, precz, precz mężu krwią splamiony, nikczemniku" Sprowadził Pan na ciebie wszystką krew domu Saula w miejsce, którego ty zostałeś królem. I oddał Pan królestwo w rękę Absaloma, twojego syna. I oto jesteś w niedoli, którą ściągnąłeś na siebie, gdyż jesteś mężem z krwią. Wtedy rzekł Abiszaj syn Serui do króla. Dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu królowi? pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. Lecz król odpowiedział, co wam do tego, synowie serui, niech złożeczy, gdyż to Pan nakazał mu złożyć Dawidowi. W takim razie zaś, któż może rzec, dlaczego to czynisz? Powiedział jeszcze Dawid do Abisaja i do wszystkich swoich sług, jeżeli własny mój syn który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to cóż dopiero ten Beniaminita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak nakazał. Może Pan wejrzy na moją nędzę i przywróci mi szczęście w zamian za jego dzisiejsze złożyczenie. I właśnie my musimy pamiętać, że między nami a ludźmi nie ma żadnego takiego z takiej relacji naturalnej. My jesteśmy przed Panem. Jeżeli Pan dopuszcza, że nawet zdarza się jakieś prześladowanie, to ten prześladujący przez Pana został dopuszczony do tego, że może nas dotknąć. Hiob nie miałby ani jednego zranienia czy ani jednej szkody, gdyby najpierw y, diabeł sobie u Boga nie wyprosił prawa do tego. I nawet y, po prostu jeżeli nas jakiś bezbożnik atakuje, to znaczy, że jego ojciec, czyli diabeł, dostał pozwolenie y, po prostu od naszego ojca, czyli Boga, żeby mógł się do nas zbliżyć i zrobić nam jakąś krzywdę czy w jakiś sposób nas niepokoić. Więc jedyny sposób na to, to jest po prostu błogosławić do Boga się zwrócić z tą sprawą. Możemy się też poskarżyć oczywiście, że jest to dla nas uciążliwe i Pan miłuje nas i może skróci nam ten czas próby. Ale w żadnym wypadku nie jest ten człowiek, który nam robi krzywdę, Stroną w tej sprawie. On jest tylko narzędziem. Bój toczymy nie przeciwko krwi i ciału, lecz przeciwko duchom złości. ve W nim odpośnienie moje W nim szczęśliwości Zdrój Bezpiecznym ja U niego mnie Od dwóch. Bezpiecznym ja się bezpiecznie